Podcast Manipulacje bez przytomnością. Dzisiaj kolejna część moich rozważań o miłości. Wypowiadając słowo miłość zazwyczaj myślimy o romantycznym uczuciu łączącym mężczyznę i kobietę i od tego właśnie kontekstu miłości chciałabym dzisiaj rozpocząć. Zacznijmy więc. Standardowo przebiega to mniej więcej tak Szaleję za nim, ciągle o nim myślę Nie mogę jeść i spać Gdy go nie widzę, od razu za nim tęsknię Jest idealny, rozumiemy się doskonale Jestem w siódmym niebie, gdy jesteśmy razem Ten stan uczuciowego uniesienia, czy może raczej otumanienia Często nazywamy miłością Jednak taki stan nie trwa wiecznie z czasem wszystko opada i normalnieje. Już zanim nie szalejemy, potrafimy swobodnie myśleć nie tylko na jego temat, nie odczuwamy potrzeby jego nieustannej obecności. Co więcej, zaczynamy widzieć jego wady. Coś w nim zaczyna nas razić, nie odpowiadać nam. Pojawiają się kłótnie, nieporozumienia. Cudowne uczucie uniesienia gdzieś znika. Czy to oznacza więc koniec miłości? Bo jej już nie ma? Bo jej już nie czujemy? A co, gdy nagle na horyzoncie pojawia się ktoś nowy, kto oczaruje nas swoją osobą? Zaczynamy znów rozpoznawać w sobie tamte uczucia. Nasza myśl coraz częściej kieruje się w stronę nowego obiektu i nowe uczucie zaczyna pochłaniać nas. Czy to oznacza nową miłość? Czy więc tamto? To była tylko pomyłka? Może zaczniemy wmawiać sobie, że wtedy nie czuliśmy tego aż tak mocno, że teraz to już jest to, a wtedy to jednak nie było tak silne, nie aż tak. Bo znów szaleją nasze uczucia, bo znów kochamy do granic obłędu i nie wyobrażamy sobie świata bez naszego nowego obiektu. Zastanówmy się zatem spokojnie, czy to może być miłość? Czy miłość może okazać się tak słaba, tak nietrwała, tak zmienna? Przecież miłość nigdy nie ustaje. Więc jak to? Nie czujecie się zawiedzeni? Dlaczego miłość, która ma być tak potężna, okazuje się tak słaba? A może to my jesteśmy słabi? Słabi w miłości. Uważa się powszechnie, że ośrodkiem miłości jest serce. Symbolika serca jest oczywista. Serce równa się miłość. Mówi się, że czujemy coś w sercu, że to w nim się rodzą uczucia. Nawet lis uczył małego księcia, że dobrze widzi się tylko sercem, a najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Jednak czy o samo serce jako siedlisko uczuć chodzi w miłości? Myślę, że nawet lis miał tu na myśli coś więcej. Posłuchajmy jak tłumaczy małemu księciu, dlaczego jego róża jest dla niego wyjątkowa. Inna od wszystkich, jakie są na świecie. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za Twoją różę. Pomyślmy dalej. Odpowiedzialność to kompetencja już nie serca a raczej rozumu. To rozumem podejmujemy decyzje. A więc za miłość w naszym życiu odpowiedzialny jest nasz rozum i nasze serce. Ja to rozumiem tak, że serce wskazuje nam przez swe poruszenia osobę, którą możemy być zdolni obdarzyć miłością. Ale kiedy już angażujemy się w znajomość, pogłębiamy relacje i zaczyna ona formować się w kształt miłości, to rozum powinien wziąć prymat nad jej rozwojem. Jeśli zdecydujemy się wejść z kimś w relację miłości, nie możemy pozwolić, bo o jej losach decydowały nadal owe porywy serca zwane uczuciami. Miłość to ciężka praca, a życie jest jej poligonem. Żyjemy po to, by nauczyć się miłości. Nauka ta jest trudna. Doświadczamy wielu porażek przez własną głupotę, ego czy brak doświadczenia. W relacji ze swoim życiowym partnerem mamy doskonałą okazję trenować się w miłości. Właśnie wtedy, gdy ustaje szał uczuć, gdy spadają nam sławne różowe okulary, kiedy przestajemy czuć te szalone motylki w brzuchu, pojawiają się kłótnie, i to, co wcześniej rozczulało lub było niezauważalne, teraz doprowadza nas do wściekłości. Właśnie wtedy jest czas, gdy rozpoczyna się nauka. Wielu ludzi odbiera spadek uczuć, zniknięcie owej euforii, jakiej doświadczali dotychczas, jako zanik miłości. Łatwo wpadają w wir kolejnego zauroczenia, sądząc, że tym razem będzie już inaczej, że teraz to już na pewno miłość. Ale uczucia, jak to uczucia, nie trwają wiecznie i znów spotyka ich rozczarowanie. Natomiast z prawdziwą miłością jest inaczej. Im dłużej trwa, tym jest silniejsza. Jak w każdej innej umiejętności, którą trenujemy, tak samo w dziedzinie miłości, trenując ją, stajemy się lepsi. Tak więc zdecydowaliśmy się kochać tę naszą wybraną osobę, i teraz odpowiedzialnie przed nią i także przed samym sobą trwamy w swojej decyzji, także wtedy, gdy zauroczenie już mija. Pomagamy jej, służymy, pocieszamy, wspólnie rozwiązujemy problemy, doglądamy jej w chorobie, znosimy złe humory, a ona, jeśli mamy szczęście, robi dla nas to samo i tak wspólnie podążamy ścieżką miłości. Codzienność może wydawać się taka szara, zwłaszcza w porównaniu z przeszłością czy niejednokrotnie pojawiającą się pokusą wdania się w romans. Nie żyjemy przecież na bezludnej wyspie. Każdego dnia powtarzające się czynności, ciężka praca i obok ten nieidealny już człowiek. Często z biegiem czasu już nie tak piękny, nie tak zabawny, nie tak sprawny jak kiedyś. Ale to właśnie jego mamy kochać, a kochać to nie znaczy czuć w sercu fajerwerki, lecz być przy nim w tej szarej codzienności w postawie otwartego serca i gotowości podjęcia trudów. A trudy są bardzo różne. Trudem może być podanie kubka gorącej chrybaty, gdy wraca zmarznięty do domu, a nam się już dziś nic nie chce robić, lub wymasowanie jego obolałego po całym dniu pracy karku, kiedy sami padamy już z nóg. Wyręczenie go, kiedy sam o czymś zapomni, przemilczenie mało ważnych uchybień, a także to, że może na nas liczyć w sytuacji awaryjnej lub gdy spotka go choroba. Miłość to uczenie się pokory, pracowitości, rezygnacji z siebie. To bardzo trudna szkoła. Jednak są tacy, którym się udaje. Rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, kto w waszym środowisku jest wartym naśladowania uczniem miłości. Może to wasza mama, tata, a może teściowa? Ja uczę się od bliskich ludzi wokół mnie. Zachwycam się ich miłością. Coś, co może być odbierane jako naiwność, w rzeczywistości może jest właśnie miłością. Ktoś, kto stoi w cieniu, i może się nam wydawać, że nie jest nikim wielkim i w życiu osiągnął niewiele. Kiedy się mu lepiej przyjrzycie, może okazać się zaawansowanym adeptem sztuki miłości. W dzisiejszym zwariowanym świecie, który niemal na każdym kroku mówi nam, że najważniejsze co jest to mieć, można łatwo zapomnieć, że przecież istnieje coś więcej. Wmawia nam się, że szczęście znajdziemy, gdy wyzwolimy się z zasad, gdy pozwolimy sobie na realizację swoich pragnień, na przykład w nieskrępowanej niczym seksualności, konsumpcjonizmie, który domaga się wciąż więcej i lepiej. Czy naprawdę to chcemy uczynić sensem naszego życia? Czy okaże się to cokolwiek warte, kiedy przyjdzie ostatni dzień naszego życia? Na koniec przytoczę słowa śpiewane przez jedną z moich ulubionych artystek, Annę Marię Jopek. Nagle coś się kończy, jakby runął tobie świat Pragniesz cofnąć czas na próżno Nagle widzisz jasno tyle utraconych szans Słów, na które już za późno Zapominasz co dnia, że każda chwila to dar Masz ją, by móc przebaczać, kochać, zostawiać ślad nie ma sytuacji, w której wolno ci się bać, że na miłość jest za późno. Nagle ktoś ci bliski znika, zanim powiesz mu, że dla ciebie był jedyny. Nagle życie minie, jakbyś nigdy nie żył, a ty nie będziesz tu bez winy, bo zapominasz co dnia, że każda chwila to dar. Masz ją, by móc przebaczać, kochać, zostawiać ślad. Żyjesz tu bez próby, ucieka ci sens, a tego, co nagłe, unikać wciąż chcesz. I pytasz, i klniesz, modlisz i boisz się, a szczęście przyjdzie nagle i w przebraniu, które znasz. Spróbuj dostrzec je na nowo. Dotknie twoich żagli, lekko muśnie twoją twarz.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 bez przytomnością.